co się klima ziplona Pamiętaj o melanzach, zastaj pamiętaj o melanzach, a ja pamiętaj o melanzach, potrzeba Pamiętaj o melanzach, trzeba Dzieciaku pamiętaj o melanzach, potrzeba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 o czym sit, ha, marzy Pamiętaj, nie opuszczaj melaży Teraz słuchaj, wyżej wymieniona Jeśli do domu chcesz wrócić zadowolona Poszekaj do jutra, nie kupię ci futra Ale zobaczysz, co znaczy kto ma sutra Pamiętaj o melanży Pamiętaj o melanży Pamiętaj o, melanży. Pamiętaj o... Pamiętaj o melanżu Kaczy i kaga Pamiętaj o melanżu Wilku i melanzu, Wienio i Włogi Wszyscy kolednicy Pamiętaj o melanżach, bo tylko to się liczy Teraz przemawiam do zgrai i bursoków Dzisiaj przed nagraniem padło parę buków A ty jedziesz, jedziesz Ruchy podnieś, do z to do ciebie dopiera? Zipska I klima to popiera się zaczyna, ustawka gotowa Gdzie miejscówka rejonowa Lub rama wówziowa, lub skodowa, schodowa Kolenda stuprocentowa Akcja się balowa z kolenda się zaczyna Chłopaki nie okatują jakiegoś kurwy syna W dwie minuty Proszmy buty, wypad nuty, jakiś nuty, wam skuty. Nie ma dzień nie styk. się z nowa na śródmieście przyjechali. Z ziomalami na miejscu się przywitali. Jak Chodźcie na ławkę, to się skuna zapali. Po drodze szybki beatbox się odwali, no jasne. No, Patenty jak w soku, mam własne. Przec nie zapalę, to chyba jasne, nieznane. A teraz do ciebie właśnie mówię: Kolędowanie z koleżkami wieczorami lubię. Pamiętaj o na zawsze. Pamiętaj o melażu. Pamiętaj o melażu Z Timo Pamiętaj o melażu Z browarami Pamiętaj o melażu Z Pamiętaj o melażu Ze szkutami Pamiętaj o I Pamiętaj o I wszystkie razem do wszystkich domatorów szwirujących karyktonów Tu żyjąc stary nie wychodzą, wychodzą z domu Posłuchaj jak ekipa kolęduje w skład Punkt osiem prezentuje Na no relaksie rozumuję Pamiętaj o melażu do lokalu, impera ziby, jak do bary Browad. Ze mną kupi pije pary Ja żyję, ty tak. jak chcesz to komary Nie szukam spady, ale czuję się pewnie tak, tak. Życie biegnie, a jak? jak? Na szóstej zajebista szuka szesia szukam z lamusek A ja znowu na to patrzeć muszę Pamiętaj o melazu, dziś, jutro, pojutrze I na zawsze zapamiętaj, się dupę Opuść chałupy, tyknij w pod grubę To no stop! Szybko po komenda ta nie chciała, to nie banamenda Czas mija, każdy mój dozwolony Wsparta nad ranem kontynuacja rejony tradycję zipów wykonuje Raz i euro angażuję, sip skład reprezentuję, prezentuje To czysta prawda w człowieku Czysta prawda, czysta prawda Co ty jak Coś nie wiem. Och, O wiem. Och, tak? O wiem. Och, Pamiętaj, o Och, nie pamiętaj Och, nie wiem. Och, nie Zawsze, Och, nie wiem. Och, nie Proszę Och, nie wiem. Och, nie wiem. nie nie